Witam serdecznie na moim podcaście. Podcast się nazywa Dźwięki Urojone, ja się nazywam Natalia i będę miała przyjemność do Was mówić. Yy, z podcastem to ja miałam wielki problem, ponieważ nie wiedziałam jak mam go w ogóle zrobić. Miałam myśl w głowie, chciałam to zrobić, ale nie miałam, nie miałam żadnego pojęcia jak. Nie, nie wiedziałam jak ten serwer zrobić, jak stronę zrobić, nic, nic, nic, nic. Po prostu zero. Myślałam, że to jest takie łatwe. Myślałam, że to sobie nacisnę dwa przyciski, i podcast będzie hulał, ale to nie jest niestety takie łatwe, ale jest do zrobienia od razu mówię, jak ktoś chce zrobić podcast to jest to do zrobienia na początku chciałam bardzo podziękować, w ogóle to będzie taki odcinek pozdrowieniowo podziękowawczy, więc chciałam podziękować Gubiemu który bardzo wytrwale mi pomagał w tym pisał mi maile, co mam zrobić po kolei i co mam, w ogóle dużo, dużo, dużo bardzo mi pomógł Gubi, jakby ktoś chciał, jest na stronie www.podcaster.prv.pl To jest podcast Gubiego, tam sobie możecie go posłuchać, co ma do powiedzenia ludziom, wszystkim. Bardzo fajny podcast. Kolejną osobą będzie pani z pomocy Sixty Free. Tak, ponieważ ta pani też mi bardzo pomogła. Ona mi pisała maile, co mam zrobić, żeby ten podcast, ten, znaczy ten serwer opanować i w ogóle, i w ogóle. Jak ta pani tego słucha, to bym chciała powiedzieć, że ją bardzo pozdrawiam, ale wątpię, żeby tego słuchała. Yy, następną osobą będzie Krzysiek ode mnie z grupy. Znaczy, Krzysiek już nie jest u mnie z, w grupie, bo zrezygnował ze studiów. Nie wiem czemu. Znaczy, bym wybrał chyba jakieś sztuki walki, woli jakieś tam kickboxingi, Mai i te inne. No ale okej, okay. Krzysiek przyszedł do mnie do domu i mi próbował ustawić ten serwer, bo ten serwer jest jakiś dziwny, 63 nie polecam, naprawdę. Znaczy, może on jest łatwy, ale ja się w nim kompletnie pogubiłam. Nie tylko ja, ale i właśnie kolega Krzysiek i, i w ogóle, i w ogóle. Yy, więc pozdrawiam bardzo Krzyśka, yy, bo obiecałam mu, że go pozdrowię. I pod koniec pozdrawiam Martina, bo gdyby nie Martin, to ja bym nie miała zielonego pojęcia, co to jest podcast. I Martina pozdrawiam też, bo go bardzo lubię. I Mam takie fajne nagranie, które mi kiedyś Martin nagrał i myślę, że je puszczę na dobry początek Wam. Dobra, to macie. Nagranie Martina, które mi Martin kiedyś nagrał na moim telefonie. To było w zeszłe wakacje chyba w Krakowie. Ciekawe, czy on to jeszcze pamięta. Macie. Cześć, jestem Natalia, mam 19 lat. Pochodzę z Łodzi i bardzo lubię uczyć się w liceum. Uczę się na to Jarkę krów. To jest stolice zawodowe i po czterech latach nauki będę licenc licencjatką do krów inżynierem. I lubię obierać ziemniaki, chodzić do kina oraz lubię Grega McKelvey. E, chciałabym kiedyś wybrać konkurs na Miss Świata, ale mam za krótkie nogi. Chyba mi się to nie uda. Poza tym jeszcze. E, Lubię puszczać w wannie bąki. Bardzo mnie to podnieca. E, I to by było na tyle. E, chciałem jeszcze zostać nauczycielką WF-u w Gnieźnie. Do widzenia. To była mija, Natalia. No, to było nagranie Martina. Jeszcze bym zapomniała. Pozdrawiam y, ludzi z podcastu nie tylko dla orłów, ponieważ oni mi wysłali maila, za co bardzo dziękuję. Ja w ogóle nie spodziewałam się, że ktoś może już Słyszeć o moim podcaście, a tu nagle patrzę na skrzynkę, a tu mail od podcastu nie tylko dla orłów. Dziękuję Wam bardzo, pozdrawiam Was. Yy, może jeszcze powiem parę słów o tym, jakbym chciała, żeby ten podcast wyglądał. Mianowicie, chciałabym, żeby to był taki podcast spontaniczny, czyli sobie będę chodziła i nagrywana na dyktafonie MP3, jakieś różne dziwne, śmieszne rzeczy. Może czasem coś powiem tak normalnie z domu, z mikrofonu, znaczy z mikrofonem w ręce, nie że z mikrofonu ale chciałabym postawić właśnie na spontaniczność tego podcastu, żeby to było takie hop, siup, coś nagram i to może fajnie wyjdzie. Taką mam wizję, nie wiem, zobaczymy, czy mi wyjdzie. Yy, jeszcze, czy kogoś miałam pozdrowić? Nie wiem, więcej osób nie pamiętam, ale wszystkich serdecznie pozdrawiam. Ach, no i co? I myślę, że tyle, jak na pierwszy odcinek. Trzymajcie się, bardzo miło, moi kochani. I pa.